opivie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Opiwie za mikrofonem Tradycyjnie Bania. Dzisiaj będziemy omawiać piwo Fortuna Czerwony Smok. Dzisiejszy podcast znowu wynika z inicjatywy słuchacza. Tym razem Kubol się do mnie odezwał w komentarzach, poprosił, żebym omówił dla niego piwo Desperados. No niestety ja w Desperadosie nie gustuję, zdarzyło mi się pić to piwo. No i z tego powodu wiem, że no nie jest ono ciekawym piwem, które można by tutaj omawiać. W takim razie odpisałem Kubolowi, że no niestety, ale z Desperadosa nic nie będzie. On się nie zraził odmową, zaproponował następnie piwo Irish Beer uznałem, że to może być bardzo ciekawa pozycja do omówienia. Jednak niestety los chciał, że w żadnym sklepie na to piwo trafić nie mogłem. Pomimo tego, że bywa ono w Piotrze Pawle, w Tesco, no niestety w żadnym sklepie w Gorzowie nie udało mi się go znaleźć. No i niestety znowu musiałem Kubolowi odmówić. Jednak przedstawiłem mu listę kilku piw, które posiadam i które na pewno będę mógł omówić. No i spośród tej skromnej listy Wybrał czerwonego smoka. Czerwony smok jest piwem ciemnym, pełnym, jak podaje producent na etykiecie. Zawartość ekstraktu 12,2%, zawartość alkoholu 5,8%. Skład piwa są to słody jęczmienne, czyli pilzneński i karmelowy, również chmiel odmian goryczkowych. Piwo jest pasteryzowane, termin przydatności do spożycia mija 16 sierpnia 2011 roku. Piwo o ciemnobursztynowym kolorze i jasno-kremowej pianie, skomponowane ze szlachetnych odmian słodów i chmielu, nadających mu niepowtarzalny aromat i wytrawny goryczkowy smak. Piwo dla prawdziwych smakoszy i koneserów. Opis piwa całkiem ciekawy. Piwo jest w standardowej półlitrowej butelce. Etykietki są czerwone, w czerwono-białe, jak na każdym piwie z serii smoków, które są ważone przez fortunę, taki na czerwonym jest narysowany oczywiście smok w odpowiednim kolorze. Każde piwo, a nadmienimy, że są cztery smoki, czarny, czerwony, złoty oraz srebrny. Każde to piwo ma swojego innego smoka. Nie licząc czerwonego smoka próbowałem wszystkich pozostałych, także dzisiaj będzie moje pierwsze podejście do tego piwa. Spośród tych pozostałych, no to czarny smok mi smakował, to wiecie, bo był o nim odcinek. Złoty smok, no to nie jest jednak mój gust. Jest to niby piwo marcowe, ale jakieś takie troszkę oszukane i po prostu nie przypadł mi to gustu za bardzo. Chociaż przy pierwszym zetknięciu z tym piwem wydawało mi się fajne, jednak dwa kolejne razy uświadomiły mnie w tym, że nie jest to piwo dla mnie. Srebrny smok, raz piłem to piwo, było całkiem sympatyczne, takie po prostu poprawne, nic wspaniałego, ale również nic odrzucającego. Zobaczymy jak dzisiaj będzie z czerwonym smokiem, mam nadzieję że kubol wybrał dobrze. Miał do wyboru m.in. jeszcze kormorana, mocno chmielonego, piwo maćkowe, no i jeszcze kilka pozycji, między m.in. złoty smok, który, no, który na szczęście nie pod tutaj jego wyborem. Zabieram się do otwierania butelki Ubol Twoje zdrowie. Przelałem sobie piwo do szklanki. Utworzyła się bardzo bujna piana, taka 4 cm. Wydawało się, że momentalnie opadnie. Składała się z takich bardzo dużych pęcherzyków, jednak te duże pęcherzyki popękały, utworzyły się z nich mniejsze, no i piana jest taka kremowa, wysoka na 1 cm sprawia wrażenie takiej piany wręcz jak ze stałta. Jest naprawdę taka ładna, gruba, pofalowana, rewelacja. Naprawdę przy tym nalewaniu sprawiało wrażenie, że, że o pianie będzie można tutaj pomarzyć, a jednak piwo zaskakuje pozytywnie. Kolor piwa jest bardzo ciekawy. Jest to taki głęboki, brązowy kolor bardzo ładny, taki mocno herbaciany bym powiedział. Kolor piany jest beżowy, pasuje ładnie do tego piwa, nie ma żadnych wątpliwości. Można zauważyć, że piwo całkiem mocno gazuje takie malutkie białe pęcherzyki dwutlenku węgla uciekają ku górze, no i to właśnie te pęcherzyki tutaj ładnie pianę podtrzymują. Wizualnie piwo jest, jak na mój gust, bardzo udane. Sprawdźmy, jak jest z zapachem, jak jest ze smakiem, jak jest z wysyceniem tak naprawdę, bo w smaku wysycenie często jest trochę inne niż to, co możemy obserwować w kuflu. Na pierwszy rzut idzie zapach. Zapach jest całkiem ładny, jednak jest to taki raczej prosty zapach na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie karmelowość tego piła ładnie karmelem pachnie, a tuż za tym karmelem ujawnia się taka alkoholowość, nastężenie alkoholu jest raczej z tych takich ciut wyższych, no i nie dziwi obecność alkoholu w zapachu nie czuć ani trochę chmielu ja mam nadzieję, że smak będzie jednak trochę bardziej złożony niż ten zapach, myślę, że mogę spróbować pierwszy łyk jak już mówiłem, Kubol, Twoje zdrowie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 Smak jest ciekawy, pomimo tego, że czuć taką wyraźną karmelowość tego piwa, to w żadnym wypadku nie możemy tutaj odnieść się do smaku słodkiego. Piwo jest absolutnie gorzkie, czuć wyraźnie te goryczkowe odmiany chmielu i bardzo dobrze, fajny to jest zabieg. Gdyby piwo było słodkie, byłoby po prostu mdłe, a tak jest intensywne na pewno. Może nie jest orzeźwiające, ale na pewno jest takim, czy powiedzieć popucającym, to będzie słuszne, no, no nie wiem, ale jest na pewno piłem, które swoim smakiem nie powinno nikomu pozostać obojętne. Goreczka jest intensywna, jednak nie narzuca nam się, nie powoduje, że czujemy się nam przytłoczeni, jest dobrze wkomponowana w to piwo, ładnie podkreśla tutaj tą karmelowość piwa, dla mnie w smaku e, naprawdę chyba najlepszy spośród smoków. Być może czarny by się obronił przy czerwonym, jednak absolutnie czołówka jeżeli chodzi o smoki. Srebrny i złoty to to nie ta liga. Oczywiście, no ciężko jest porównać na przykład czerwonego i srebrnego smoka, jednak jeżeli miałbym wybierać pomiędzy tymi dwoma piwami, no to z pewnością wziąłbym czerwonego. Tak samo, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy czerwonym a złotym, czerwony wygrywa, a pomiędzy czerwonym a czarnym, no to bym się musiał zastanowić, najprawdopodobniej bym wziął oba. Cześć, to to Mafek, słuchacie podcastu o piwie. Po wzięciu większego łyka piła daje się wyczuć posmak alkoholowy, który jednak nie jest odrzucający. No wiadomo, większy łyk to większa dawka tego alkoholu, jednak całkiem pasuje do tego piła. Pamiętajcie, biorąc małe łyczki nie powinniście czuć tego alkoholu i wydaje mi się, że te łyczki, w których nie czuć alkoholu są jednak lepsze. Piana jest naprawdę intensywna, cały czas jest wysoka, gęsta, nie, nie zamierza opadać. Zostawia takie intensywne wzorki na ściankach szklanki. Te takie wzorki wyrysowane przez pianę nie opadają tak jak w innych piwach, trzymają się cały czas ścianek. Jest to spowodowane tym, że piana jest po prostu gęsta. Jest zbita, jest taka zwarta, no i przez to nie opada. Naprawdę dla mnie czerwony smok jest bardzo dobrym piwem i po raz kolejny słuchacz zaproponował świetne piwo no i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie jakaś propozycja ze strony słuchaczy i że również będzie to strzał w dziesiątkę tu papa, słuchacie podcastu o piwie kiedy sięgałem w sklepie po to piwo spodziewałem się, że będzie ono ciemniejsze czytając opis, ciemne piwo pełne no, spodziewałem się czegoś wpadającego wręcz w czarny kolor no i faktycznie w butelce to piwo sprawiało wrażenie bardzo ciemnego. Jednak to, że kolor tego piwa jest taki brązowy, to jest bardzo dobrze. Niewiele jest takich piw, przynajmniej spośród tych ważonych w Polsce. I z tego względu no jest ono jakoś tam wyjątkowe. Patrząc pod światło możemy zobaczyć takie lekkie, czerwonawe refleksy. Piwo oczywiście jest idealnie klarowne, nie ma żadnego zmętnienia. Ładnie wygląda. Bardzo ciężko na zdjęciach jest uchwycić kolor tego piwa. Aparat mam jaki mam, no i niestety nie pozwala on na zrobienie ładnego zdjęcia. Na większości zdjęć ten kolor wychodzi wręcz jak czarny, dlatego nie sugerujcie się tym, piwo w rzeczywistości jest takie brązowawe tak naprawdę. Kolor na żywo piwa jest znacznie ładniejszy niż na zdjęciach. Do końca kufla piwo nie bardzo się zmienia, także myślę, że nie będę wam niepotrzebnie zawracać głowy i opowiadać, że przez cały czas jest tak samo. Po prostu przejdę do podsumowującej oceny. Uważam, że piwu można wystawić 7,5 punkta. No, jako rzeczy, za które odejmę tutaj punkty, no to jest ten minimalnie wyczuwalny posmak alkoholowy. Jednocześnie kilka razy mi się wydawało, że czuję taki metaliczny posmak, a tego bardzo nie lubię w piwach. Co prawda nie było to jakoś zbytnio dominujące, jednak nawet w niewielkich ilościach taki posmak bardzo mi przeszkadza i za to również odejmę punkty temu piwu. Na plusy wiadomo, że kolor, smak, zapach oraz piana. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia już w następną sobotę. Mówił Bania, trzymajcie się.